Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Warzyński. Jest wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Wobec byłego ministra sprawiedliwości sformułowali aż 51 zarzutów. Autorzy wniosku zarzucają Zbigniewowi Ziobrze przede wszystkim złamanie zasady legalności. Minister Sprawiedliwości zamiast stać na straży konstytucji i polskiego prawa, on to prawo łamie. Wyjaśnia Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Oskarżają go też o naruszenie zasady jawności finansowania partii politycznych, wolnych i uczciwych wyborów, czy obowiązku ochrony interesów Skarbu Państwa. Dajemy dzisiaj kolejny dowód, że bardzo serio traktujemy te zobowiązania, które daliśmy Polakom przed ostatnimi wyborami. Uzasadnia Krzysztof Paszyk z PSL. Zdaniem opozycji ten wniosek to próba przykrycia problemów rządu, chociażby w ochronie zdrowia, bo jak Tłumaczą koalicja nie ma w Sejmie większości trzech piątych wymaganej do postawienia ministra przed Trybunałem Stanu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Inflacja w marcu na poziomie 3%. Tak wynika z najnowszego odczytu Głównego Urzędu Statystycznego. Miesiąc wcześniej wskaźnik był na poziomie 2,1%. Widać echa konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Zdaniem eksperta ewentualne przedłużanie się wojny z pewnością spowoduje dalsze wzrosty cen. Zwłaszcza paliw, ale potem też i innych towarów i usług i możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji jeszcze nam wzrośnie być może gdzieś w okolice 3,5%. No i taki się pewnie będzie utrzymywał do pierwszych miesięcy następnego roku. Dobre informacje płyną natomiast z Ministerstwa Energii. Dzisiejsze ceny maksymalne paliw niższe od tych z wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 8 groszy, to o 8 groszy mniej w porównaniu do środy. O 18 groszy potanieje olej napędowy. Za litr kierowcy zapłacą dziś maksymalnie 7,23. Napad na konwój z pieniędzmi we Wrocławiu. Napastnicy celowo doprowadzili do kolizji z pojazdem konwojentów i uciekli ze zrabowaną gotówką. Policja prowadzi obławę, przekazała Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy. Miał miejsce napad na konwojentów. Sprawcy celowo spowodowali kolizję z poruszającymi się właśnie konwojentami przewożącymi gotówkę. Ta gotówka z pojazdu została skradziona. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Nie cierpiały też żadne inne osoby postronne. Policja nie podaje więcej szczegółów. Nie wiadomo więc jaka suma padła łupem przestępców. Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jako pedagog z wieloletnim stażem w swojej pracy zawsze kładła nacisk na podmiotowość ucznia oraz edukację opartą na wzajemnym szacunku i prawdzie historycznej, podkreśliło Ministerstwo Edukacji. Dodało, że szczególne znaczenie ma wieloletnia aktywność Wandy Traczyk-Stawskiej na rzecz upamiętniania historii. To są aktualności jedynki. Trwają prace nad nowym wyglądem godła Polski. Jak pisze Rzeczpospolita, usunięte zostanie cieniowanie wokół sylwetki orła. Mają pojawić się prześwity w koronie, złote mają być całe nogi, a nie tylko szpony. Według Ministerstwa Kultury punktem wyjścia do planowanych zmian ma być projekt Prawa i Sprawiedliwości z 2021 roku. Ma być jednak pozbawiony najbardziej kontrowersyjnych propozycji. Bez zapowiedzi i bez promocji. Zespół The Rolling Stones opublikował nowy utwór pod pseudonimem The Cockroaches. W wybranych sklepach można było kupić limitowaną edycję na płytach winylowych. Wokół premiery singla natychmiast pojawiły się spekulacje o nadchodzącym albumie Legend Roka. Anna Rączkowska. Pierwsze reakcje fanów i krytyków sugerują, że Rough and Twisted to wyraźny powrót The Rolling Stones do ich korzeni. Utwór opisywany jest jako surowy, bluesowy i pozbawiony nowoczesnych upiększeń, oparty na prostym i garażowym brzmieniu. Można już kupić w żadnym sklepie w brytyjskiej stolicy, tylko jeden punkt muzyczny, Sounds of the Universe w dzielnicy Soho, otrzymał tę wyjątkową dostawę. I to jaką? Zaledwie 14 egzemplarzy. Płyty sprzedawano w zupełnie anonimowych, białych okładkach, bez jakiejkolwiek wzmianki o stonsach. Jedyną wskazówką była cena 10 funtów i 7 pensów, która, jak spekulują fani, może oznaczać datę premiery nadchodzącego albumu. Kolejka po singla ustawiała się w nocy. Wszystkie egzemplarze zniknęły w 5 minut po otwarciu sklepu ale niemal natychmiast pojawiły się na platformach aukcyjnych. Niektóre oferty sięgają nawet 600 funtów. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia Pogoda. W nocy na wschodzie kraju słabe opady deszczu, lokalnie w centrum i na południu silne zamglenia lub mgły na termometrach od 3 do 9 stopni. W dzień będzie pochmurno, również może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od około 8 stopni na wybrzeżu do 19 miejscami na południowym zachodzie. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. A wydarzenia międzynarodowe skomentuje i przeanalizuje dla nas. Mamy taką nadzieję o to prosimy. Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Wistula. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Trwają rozmowy Izraela z, Ira z Libanem, między innymi, ale także jest zapowiedź kolejnych negocjacji amerykańsko. Irański, irańskich, czy dążymy do uspokojenia, do deeskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, czy zaraz ten kruchy rozejm się po prostu rozpadnie? Ten rozejm faktycznie jest kruchy i tak jak pan redaktor powiedział, wydaje się, że są tutaj właśnie te dwie podstawowe areny, czyli z jednej strony kwestia amerykańsko-irańska i dążenie do wznowienia rozmów, ale no pod pewnymi warunkami, tak? dlatego, że te rozmowy, które toczyły się przez weekend, one faktycznie nie doprowadziły do, do szczególnego kompromisu i tutaj Amerykanie jednak stawiają pewne warunki wstępne. A przede wszystkim muszą się dogadać wewnętrznie też ze sobą Irańczycy, którzy, którzy w tej chwili są coraz bardziej podzieleni na tą frakcję taką bardziej związaną z, cywilną, z cywilnym rządem i tą frakcję bardziej związaną ze strażnikami rewolucji którzy są zdecydowanie bardziej nieprzejednani i e, jakkolwiek oczywiście wszyscy są częścią tego samego reżimu, ich cele są jednakowe, to tutaj widać, że, że jest różnica w taktyce. E, I z drugiej strony mamy te negocjacje pomiędzy Izraelem a Libanem. Które właśnie mają na celu też bardzo jasno postawienie sprawy, że, że kwestia izraelsko-libańska powinna być odrębna od kwestii irańskiej. W takim sensie, że Iran, który od kilkudziesięciu lat destabilizuje Liban za pośrednictwem Hezbollahu, on nadal oczywiście ma i będzie mieć wpływ na to państwo. Natomiast to państwo coraz bardziej chce być niezależne od tego, od tego wpływu decydować samo o sobie I, i to jest bardzo silny sygnał ze strony libańczyków, że właśnie, że właśnie chcą być niezależni, chcą móc niezależnie negocjować z Izraelem, chcą doprowadzić do zawieszenia broni w tym konflikcie, który wywołał Hezbollah, atakując Izrael po rozpoczęciu wojny irańsko-amerykańskiej, chcą zakończyć go samodzielnie, a nie w ramach jakichkolwiek porozumień z Iranem. Pani doktor, wspomniała Pani o tej dwuwładzy niejako, czy, czy, czy, czy rozbiciu władzy w samym Iranie, pomiędzy, jak rozumiem, Ayatollahami, a strażnikami rewolucji, to kto tak na dobrą sprawę teraz, po działaniach amerykańskich, po amerykańskich bombardowaniach, a także no, dekapitacji przywódców reżimu, kto rządzi w Iranie? De facto rządzą strażnicy rewolucji i to oni mają kontrolę w tej chwili nad najwyższym przywódcą, czyli jakby... Ta frakcja ajatollahów ona w tej chwili jest w dużym stopniu kontrolowana przez Czyli właśnie rozumiem, strażników. że role się odwróciły, tak? Bo do tej pory to ajatollahowie sterowali strażnikami rewolucji, albo przynajmniej chcieli, jeśli dobrze rozumiem. W dużym stopniu tak. W dużym stopniu można powiedzieć, że do tej pory mieliśmy takie trzy ośrodki władzy w Iranie. To znaczy rząd cywilny, ajatollahów, władzę religijną, nadrzędną wobec wszystkich innych. No i właśnie strażnicy rewolucji, którzy zawsze byli bardzo silni, zawsze kontrolowali resorty siłowe i kontrolują znaczną część gospodarki. W tej chwili w związku ze stanem Mocztaby Chemyniego, który, który jest bardzo ciężko ranny, nie pokazuje się publicznie. Również został wybrany bardzo niewielką większością. Nie ma dużej legitymizacji. On znajduje się de facto pod kontrolą strażników rewolucji. Więc, więc tak, ta, ta religijna część, część władzy jest kontrolowana w tej chwili przez strażników rewolucji. Rząd cywilny oczywiście nadal istnieje, jest legitymizowany, tak to z prezydent, minister spraw zagranicznych. tak To są adresy, z którymi też, też Zachód chciałby móc rozmawiać, ale oni de facto tej władzy nie sprawują. Ale to z punktu widzenia Amerykanów e, e, negocjacje ze strażnikami rewolucji muszą być trudniejsze niż z reżimem ajatollahów. Jak sami, sama pani wspomniała, strażnicy rewolucji są bardziej nieprzejednani Zdecydowanie tak i też wydaje się, że to jest kwestia kulturowa. Także że ta strona rządu czy też prezydenta to są ludzie, którzy zawsze mieli większe kontakty z Zachodem. Nawet jeżeli ciężko oczekiwać, że ich cele w jakiś sposób się zmienią, to przynajmniej jest jakiś wspólny język. Natomiast jeżeli chodzi o strażników rewolucji, to nie ma nawet tego wspólnego języka. Pani doktor, czy mogłaby nam Pani wytłumaczyć, o co chodzi z blokadą, blokady cieśniny Ormus? Co w cieśninie Ormus robi marynarka amerykańska i na czym polega udrażnianie tej cieśniny i działania Irańczyków i Amerykanów? Czy możemy powiedzieć, że cieśnina jest otwarta, czy jest otwarta tylko dla tych, którzy zapłaczą, zapłacą haracz Iranowi? Jak wygląda tam sytuacja? W tej chwili wydaje się, że paradoksalnie ta blokada jest wręcz całkowita, to znaczy do blokady, którą narzucił Iran, który, no właśnie, próbował albo ściągać jakieś haracze, albo po prostu ostrzeliwał statki, które próbowały przepływać przez, przez cieśninę. Więc jako pierwszy tą blokadę narzucił zaraz na, na, początku, na początku wojny Iran. Do tej blokady w tej chwili dołączyła blokada amerykańska na porty irańskie, czyli do tej pory statki z portów do portów irańskich mogły zawijać, no bo ich Iran nie blokował, nie ściągał haraczy, nie ostrzeliwał. W tej chwili Amerykanie dodali swoją blokadę właśnie na porty irańskie, więc tak naprawdę efekt jest taki, że, że nie pływa nic. żadną stronę nie pływa, nie pływa praktycznie, są jakieś wyjątki drobne, natomiast tego ruchu w praktyce nie ma to jaki może być kolejny ruch ze strony amerykańskiej? Czy w Pani ocenie te groźby Donalda Trumpa, ja już nie mówię o unicestwieniu cywilizacji, ale o dużo silniejszych atakach, czy one nadal są w grze? Bardzo ciężko powiedzieć, to znaczy wydaje się, że ta blokada portów, ona ma właśnie nacisnąć na strażników rewolucji, bo to oni kontrolują dochody chociażby z, handlą, z handlem, z handlu ropą naftową w Iranie, więc to ma odebrać im odebrać im przychody. Jednocześnie wydaje się, że obie strony trochę też grają na czas, wykorzystują ten rodzaj do jednak przygotowania się na Kolejne otwarcie, tak, przy czym no, tak naprawdę wiemy, że chociażby jeżeli chodzi o arsenał, wyrzutni rakiet balistycznych irańskich, zniszczono do tej pory jedną trzecią, mimo tak intensywnego, intensywnego ostrzału, więc na pewno potencjał tutaj do działań militarnych niestety nadal Jeśli jest. dobrze interpretuję pani wypowiedzi, to należy się bardziej spodziewać za chwilę powrotu do do regularnych ostrzałów niż, niż pokoju. Bałam się, że tak, aczkolwiek oczywiście mogą być jakieś niespodzianki. Tak? To znaczy jeszcze przez kolejnych kilka dni myślę, że będziemy jednak widzieć próby wznowienia negocjacji. Zarówno tutaj Pakistan bardzo mocno się o to stara, ale też wiele innych krajów w regionie więc, więc tutaj oczywiście też są siły, które działają na rzecz jednak chociażby przedłużenia tego przedłużenia tego rozejmu. Czkolwiek taki rozejm, w ramach którego wszyscy tak naprawdę cierpią, bo na, na przykład chociażby ten handel ropą naftową jest, jest zablokowany, też nie jest żadnym rozwiązaniem. Tak? Więc, mhm. więc naprawdę bardzo trudno powiedzieć, jakie są szanse na jakiekolwiek porozumienie w tym momencie. Rozumiem, że Izrael, jeszcze chciałem panią zapytać o, o rządy Beniamina Netanyahu, Izrael jest ostatnim państwem, któremu zależy teraz na rozejmie, prawda? To znaczy będzie wykorzystywać każdą szansę do tego, żeby, żeby wykorzystać ten moment do rozprawienia się ze swoimi wrogami. Na pewno dla Izraela im słabszy Iran wyjdzie z tej potyczki, tym lepiej. Tak? I tutaj przedwczesne zakończenie tego konfliktu, zakończenie tego konfliktu ustępstwami wobec Iranu byłoby naprawdę niekorzystnym rozwiązaniem. zarówno dla Izraela, jak i całego regionu, tak chociażby dla Libanu, o którym, o którym mówiliśmy na początku. Więc, więc na pewno tak. Natomiast też nie jest tak, że Izraelczycy mają jakieś sposoby na to, żeby, żeby tą wojnę sztucznie przedłużać tak naprawdę o konflikcie z Iranem decydował i będzie decydować prezydent Trump. A co do Libanu, tutaj te negocjacje widzimy, że tutaj bardzo dużo zależy od tego, co się wydarzy w Iranie również, ale też od, od siły tak naprawdę rządu libańskiego. Doktor Karolina Zielińska, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu z Akademii Wistula. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Powtórka programu komentarz. Magdalena Chrzczonowicz, redaktorka naczelna OKO.Pres. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od prezydenta, który jak się okazuje podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nadal e, pozostają pozostają e, nominacje nieuznane jeszcze przez, pre, przez prezydenta Karola Nawrockiego Czy to jest jakiś taki krok w celu załagodzenia konfliktu czy po prostu po, po prostu taka natura polityczna? Myślę że to jest raczej gra na, na to czyje w polityce jest w tym momencie na wierzchu. To znaczy prezydent trochę wszystkich przetrzymał w tej sprawie. Ja się spodziewałam że on w pewnym momencie podpiszę te podpiszę różne nominacje różne jeszcze zostały niektóre, niektóre zostały podpisane. Natomiast tu rzeczywiście m, mogłyby się pojawić oskarżenia o y i pojawiały się zresztą oskarżenia o to, że, y no, że działa na szkodę bezpieczeństwa państwa, no bo to są akurat takie newralgiczne, wrażliwe y nominacje i że ta kadra jest. Y przez niego z jego winy uszczuplona. W związku z czym myślę, że te, i, i więc, więc te oskarżenia, i dlatego myślę, że w, tym, że w tym, że dlatego właśnie podpisał te w pierwszej kolejności. E, natomiast jest to, to, się rozgrywa po prostu gra, gra o władzę, to znaczy prezydent Nawrocki pokazuje wtedy, kiedy będę chciał, kiedy uznam za stosowne, będę je podpisywał, a nie wtedy, kiedy dostaję je do podpisu. Czyli, e, czyli ja de facto tutaj rządzę. Czyli to walka, jest, kogutów. No, walka, walka, znaczy walka kogutów. walka kogutów która jest walką polityczną. Nie, nie chciałam tego sprowadzać tylko i wyłącznie do, do, do, do walki kogutów. Po prostu jest to walka polityczna. Od, od długiego już bardzo czasu widzimy, że prezydent Nawrocki nie ma zamiaru um, nawet, nawet wycofywać się, czy ograniczać się do swoich konstytucyjnych um, prerogatyw. Nie ma zamiaru się do nich ograniczać i próbuje bardzo aktywnie wyznaczyć um, też sobie jakąś większą rolę um, w nie tylko reprezent Cyjną, ale, również, yy, yy, ale również tworzenia, i tworzenia prawa i, i, i podejmowania ważnych decyzji. Yy, więc myślę, że to jest, to jest do dokładnie tego element. Nie, ale to my tak długo nie wytrzymamy, jeśli tak sytuacja ma wyglądać do wyborów <laughs> parlamentarnych w 27 roku, do przeciągania liny. N, n, no trudno mi to sobie wyobrazić, chociaż... No, myślałeś, miałeś w jakimś momencie takie, takie podejrzenie, że to się skończy, że nagle przed wyborami wszyscy powiedzą, a nie, teraz to się musimy już jakoś pozgadzać, bo, bo to tak głupia się kłócić. Myślę że, ta, myślę, że ta walka y będzie y Przybierać na świecie. Będzie przybierać na sile im bliżej wyborów. No pierwszy krok już do, do wyborów, mimo tego, że zostało do nich półtora roku, wykonał Jarosław Kaczyński, wystawiając przemysłowa Czarnka na kandydata na premiera. Teraz w ostatnim tygodniu, w, ostatnim, w ostatnią sobotę Donald Tusk zrobił jakiś taki ruch też w tym kierunku, wyznaczając tę dziesiątkę, nie jednego, a dziesięciu, dziesięć osób. No więc ja nie pamiętam, szczerze mówiąc przed ostatnimi wyborami i jeszcze poprzednimi, jeszcze poprzednimi, żeby tak szybko, tak wcześnie zaczynała się, zaczynała się wyborcza walka, no kampania wyborcza. Czy w tę kampanię wyborczą wpisuje się kwestia węgierska i wybory na Węgrzech? Także w kontekście, od razu dodam kontekst Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego i ich ewentualnego powrotu do kraju bądź dalszej podróży. No oczywiście przegrana Wiktora Orbana jest dla prawicy złym, to jest oczywiste, bardzo złym prognostykiem oraz po prostu złą wiadomością, no bo Viktor Orban był sojusznikiem, jest sojusznikiem skrajnej prawicy zresztą z całej, z całej Europy, ale w przy okazji w Polsce i tutaj y, Karol Nawrocki też bardzo, y, y, czy, nie wiem czy bliskie y, osobiście, ale na pewno politycznie y, miał, miał relacje z Wiktorem Orbanem, który w sposób, y, w sposób bardzo y, taki spektakularny przegrał te wybory. Nie trochę, tylko bardzo. Y, więc to jest y, oczywiście zła wiadomość i myślę, że teraz zła wiadomość dla prawicy. I myślę, że teraz prawica się zastanawia, czy jest to... Y, jakiś taki odwrót europejski od, no od tej fali, czy ta fala prawicowa się zaczyna cofać. Ja myślę, że za wcześnie jest, żeby w ten sposób prognozować, bo przegrana Wiktora Orbana na Węgrzech ma dużo różnych, jest bardzo dużo przyczyn tej, tej przegranej i nie możemy jej, jej skwitować powiedzeniem no tak, ludzie mieli dosyć skrajnej prawicy na Węgrzech, bo teraz się stali lewicowi, czy tam nie wiem, centrowi. To to oczywiście jest byłoby ogromne uproszczenie. Raczej, raczej była to taka fala na... wzbierająca fala na zmianę. Także go, przede wszystkim gospodarcza, bo, bo sytuacja była gospodarcza była słaba. No i wtedy zawsze, zawsze się rządowi obrywa. Musimy też pamiętać, że Peter Madziar jest z Fideszu, w związku z czym na pewno nie jest lewakiem, jak nazwał go zresztą Przemysław, czy Przemysław Czarny, który mówił, że lewacy głosowali na Madziara. To nie jest tak. Więc jeszcze bym nie, nie wieszczyła odwrotu skrajnej prawicy z, z Europy, co z kolei jest dobrym dla skrajnej prawicy w Polsce prognostykiem. Myślę, że to jeszcze nie jest myślę, że to jeszcze nie jest ta fala. Natomiast z... Ziobro i Marcin Romanowski. i Marcin Romanowski, tak. Ja myślę, że oczywiście teraz im sytuacja się komplikuje, chociaż znowu to nie jest takie proste, bo europejski nakaz na aresztowa... aresztowania nie został wydany na razie przez polski sąd. W związku z czym to jeszcze nie jest takie proste, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski automatycznie zostają wydaleni z Węgier i idą do więzienia. Natomiast politycznie sytuacja dla PiS-u polegająca na tym, że Zbigniew Ziobro siedział na tych Węgrzech, była bardzo wygodna. Nie trzeba się było za nich zabijać, a można było co jakiś czas powiedzieć, no tak, zobaczcie państwo polskie niepraworządne yy, ściga, yy, ściga naszych ministrów, to jest polityczna zemsta, nie ma to nic wspólnego z praworządnością. Natomiast jeżeli oni rzeczywiście będą musieli wrócić do Polski, no to, to będą ciężarem dla Prawa i Sprawiedliwości, który zresztą, yy, no, yy, trzeba pamiętać, że Zbigniew Ziobro to była jednak inna opcja, w pewnym sensie, inna opcja polityczna z prawicą. nie, będą, prawica, nie będą, przepraszam, wejdę ci w zdania nie będą jeszcze tak. większym obciążeniem, jeśli będą kontynuowali te swoje swoją ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości, nawet hmm. gdyby trafili pod skrzydła maga do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem pewna, bo, bo, bo oni wtedy no, uciekając oczywiście są zgrabnym punktem wyjścia dla, y, dla, dla przeciwników politycznych, czyli dla koalicji, która zawsze mówić, no tak, uciekinierze uciekli, stchórzyli i tak dalej, no ale w pewnym sensie też schodzą z naszych oczu, jak nie ma ich w Polsce. Więc to jest jakoś, jakoś wbrew pozorom wygodne dla PiSu. Większym problemem będzie, kiedy, kiedy wrócą tutaj i PiS będzie musiał za nich umierać lub nie i teraz pamiętając, że to jest inna opcja polityczna, to znaczy inna partia, Zbigniew Ziobro był ostatecznie z innej partii, choć ze Zjednoczonej Prawicy i były tam duże konflikty między tymi frakcjami i ja nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński chciał za tego ziobre umierać. Myślę o problemach Prawa i Sprawiedliwości, o których mówisz z, z wyborami na Węgrzech, a zastanawiam się, jak duży problem dla prawa, i jak dużym problemem dla prawa i Sprawiedliwości jest Donald Trump. Dzisiejsze badanie Rzeczpospolitej, pierwsza strona, ibris dla Rzeczpospolitej, 60 2% ankietowanych uważa groźby Donalda Trumpa za niedopuszczalną, niedopuszczalne te groźby o zniszczeniu cywilizacji irańskiej. To znaczy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i czy w ogóle będzie musiało się wycofywać ze swoich oklasków dla prezydenta Stanów Zjednoczonych? Moja teoria jest taka, że w pewnym momencie tak. Chociaż i tak wytrzymują, wytrzymują zaskakująco długo wspieranie Donalda Trumpa przy tym wszystkim co, co mówi, co pisze, którego, jego, jego posty, jego tweety i jego wypowiedzi przeszły już dawno wszelkie granice. E, jakiejś takiej dopuszczalności e, politycznej. Widać, że jest to człowiek, który no, w jednym momencie mówi to, w kolejnym mówi coś, coś zupełnie innego i tym się kompletnie nie przejmuje, czyli kłamie, e, szczuje e, i, i mówi dokładnie to, co, co w danym momencie mu przyjdzie do głowy bez żadnej, nie ponosząc żadnej konsekwencji politycznej i nie, nie jakby nawet nie uważając, że powinien, nie myśląc o tym. W związku z czym, e, nie obawiając się tej konsekwencji. E, w związku z czym e, możemy się spodziewać, że w, dalszym, w dalszych miesiącach będzie mówił równie straszne rzeczy. tylko przy okazji zła wiadomość dla nas jest taka, że również je robi. to znaczy nie tylko mówi, ale je robi. przy okazji Iranu szczęśliwie się udało, bo no, różne siły, o których byśmy się nawet, których byśmy, po których byśmy się nie spodziewali, że będą jednak tutaj zwiastunami. Pokoju, czy w każdym razie zapobieżenia tej najgorszej, temu najgorszemu, co się może stać. No więc szczęśliwie, szczęśliwie to się wtedy nie zdarzyło, ale ja myślę, że niestety takich gruźb ze strony Donalda Trumpa będzie więcej i one, niektóre z nich na pewno się spełnią, bo jak widać bardzo łatwo mu przychodzi rozpętanie wojny. Więc myślę, że w pewnym momencie dla, dla Prawa i Sprawiedliwości również to będzie obciążeniem, no bo musi być po prostu. Już widać w jaki sposób, a trudno było Polaków odwrócić od Donalda Trumpa, dlatego, że mamy taki tradycyjny proamerykanizm w Polsce i e, niezależnie od opcji politycznej długo on się utrzymywał. Patrzyliśmy na Amerykę jak na wspaniałą demokrację, która ma jednak te silne instytucje, i ta, a jednocześnie wolność i tak dalej. Ten obraz się całkowicie psuje dzisiaj i on się psuje dosyć szybko i spektakularnie. E, chociażby po tym, widać to po tym sondażu, który przytoczyłaś. Magdalena Krzyszczanowicz, redaktorka naczelna OKO pres dla Państwa. Komentowała ostatnie wydarzenia polityczne. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Ale teraz generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry Pani dzień dobry Państwu. Pan y, prezydent podpisał 96 nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy y, ABW. Długo blokował te nominacje, y, co wywało, wywoływało kolejne spory między Pałacem Prezydenckim a stroną y, rządową. Wątpliwości dotyczyły też y, nominacji na stopień oficerski. Y, y, panie generale. Jak bardzo? Jak ważne są dla żołnierzy, dla y, poczucia misji, dlatego że są ważni y, dla społeczeństwa, są tego typu nominacje, uroczystości i sytuacje? No Jest to niewątpliwie bardzo ważny etap w życiu każdego żołnierza, który nie tylko swoim doświadczeniem, pracą ciężką, ale również kształceniem się, zdobywaniem poszczególnych szczebli oczekuje tego, aby to zostało naprzeżone. W wyniku zdanych egzaminów otrzymali stopień oficerski i podpis pana prezydenta mogą wnosić dumne gwiazdki podporucznika. Hmm. Generał Różański mówił, że pan prezydent nie jest patriotą po tym, jak zawetował Safe. A ja się zastanawiam, obserwując wydarzenia ostatnich miesięcy, czy żołnierze mogą mieć wrażenie, że są języczkiem uwagi, dobra, istotą sporu między panem premierem a panem prezydentem, są istotą jakiejś rozgrywki, której być nie powinni? Mają takie wrażenie? Ja po pierwsze nie używam takiego języka. Nie nazwałbym w ten sposób y, y, pana prezydenta. Myślę, że y, niepotrzebnie w ogóle się wplątamy w takie dyskusje. Wojsko jest apolityczne, powinno być apolityczne i takim powinno zostać. I politycy też to powinni rozumieć. Ja jako generał czterogwiazdkowy otrzymywałem stopnie generalskie od trzech kolejnych prezydentów i uważam, że nie służyłem żadnemu z nich, tylko służyłem ojczyźnie i składaliśmy przysięgę na wierność ojczyzny. I dlatego ten, ten te sprawy powinny być poza sporem politycznym. Ja generalnie nie, nie komentuję spraw mm -hmm. politycznych. Jasne. Dobra. To zmierzamy do wizyty pana premiera w Azji. Zakupy, kontrakty wojskowe. Ym, Japonia, Korea Południowa. Ym, to proszę nam powiedzieć, pan, panie generale, po co premier tam pojechał? <laughs> ja myślę, że... I znowu wracam do... Tu jest spraw politycznych, ale ja myślę, że nie tylko pojechał pan premier w takich celach, ale przecież nasze kontakty gospodarcze z Dalekim Wschodem są bardzo istotne. Japonia, bardzo rozwinięty kraj ekonomicznie, gospodarczo. Nasze kontakty polityczne od wielu, wielu już e, dziesiątek lat są, są dobre. Korea Południowa, no to co zainicjował pan e, p, były minister Błaszczak, jakieś takie e, po prostu gigantyczne zakupy e, spółki. No, co też wymagało wymaga renegocjacji. My to kontynuujemy oczywiście jako Ministerstwo Obrony Narodowej i bardzo dobrze, o Pan prawie pojechał, bo pewne rzeczy zostały regenerowane, re re pewne ceny zostały e jak jakby zmniejszone. A poza tym, no, trzeba brać też przykład, bo Koreańczycy mają bardzo rozwinięty przemysł obronny, Korea Południowa, mówię. I pewne technologie od nich wierzymy, bo czy chcemy, czy nie chcemy, polonizujemy ten sprzęt K2, na przykład TL, ten czołg będzie na naszym wyposażeniu i będziemy go polonizowali. Będą to robił zakłady polskie i potrzebujemy i dokumentacji, i know-how, i, i kontakty dobre z koleńczykami. I absolutnie nie o politykę chciałam pana pytać, tylko o przynajmniej teoretycznie, teoretyczne czy potencjalne kontrakty zbrojeniowe. Bo z Koreą współpraca obejmuje takie systemy jak czołgi K-2, tak? K-2 i wyrzutnie rakietowe Hunmo, tak? jak również artylerię rakietową dalekiego zasięgu K-9. To jest odpowiednik naszego Kraba. I tu również mamy na tym polu współpracy. Kupiliśmy te zestawy, jak również i amunicja do tego. No i będzie to, to ta współpraca będzie kontynuowana, bo oprócz tego, że mamy wyrzutnie, mamy systemy kierowania ogniem, potrzebujemy jeszcze rakiet do tych systemów i to również byśmy chcieli w przyszłości produkować. I to już w ramach safe? Myśli pan, panie generale? No, Safe ma określone ramy. Musimy 70% tego musi być produkowane w państwach unijnych, Unii Europejskiej lub z unijnego obszaru, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. No Korea by tutaj akurat ten, ten sejf, tu się akurat ten, te, w te ramy się nie zmieści. Ale pamiętajmy, że nawet budżet obronny to 4,7 PKB, to jest 189 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota i my, jako ministerstwo, ale w ogóle to, co musi być wydane racjonalnie, zgodnie z planem modernizacji technicznej, bo ani jak to źle zrobimy, tylko społeczeństwo, ani historia nam tego nie wybaczy. Jasne, ale możemy na przykład porozumieć się z Koreańczykami, że któryś z tych elementów, o których pan wspomniał, będziemy u siebie produkować. No na już, zasadzie i już licencji takie... i to, już, to się mieści w ramach sejf, czy nie? Nie, to się nie mieści. Tego typu rzeczy, jak, jak, jak to będzie jako polonizacja, to można wtedy to rozpatrywać, jeśli to będzie 70% części i produktu wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej i krajach europejskiego obszaru gospodarczego. Ale szczegóły w tej chwili ja nie mogę o tych mówić, bo raczej ich dokładnie nie znam w tej chwili. Nie, nie znam również e, szczegółów tych rozmów, ale robimy wszystko, żeby jak najwięcej znalazło się w Polsce, żeby nowe zakłady produkcyjne były otwierane, żeby ludzie zostali zatrudnieni. To jest, to jest inwestycja w nasze, w nasze zakłady produkcyjne, w nasze linie produkcyjne coś. My nie kupujemy tylko sprzętu, my kupujemy zakłady, robimy te zakłady i chcemy je stworzyć na stałe, abyśmy mieli ten potencjał tutaj i teraz. I ten potencjał, żeby mógł również być użyty na ten dual use, nie tylko na sprawy wojenne, bo przecież zagrożenie wojenne kiedyś się skończy. Będziemy do, do końca świata produkowali tylko czołgów, amunicji i innych hardwareów. Jasne. Lekkie samoloty bojowe fa 50 to też Korea I czytam na stronie Defense24, że jednym z kluczowych tematów jest dalsza lokalizacja produkcji w Polsce, rozwój zdolności serwisowych, transfer technologii. To jest to, o czym też pan generał wspomniał, prawda, że nie tylko y, ciężki przemysł, ale też technologie. Y, jest szansa na mm, potencjalną produkcję na przykład kolejnych partii sprzętu w naszym kraju? Tak, jest szansa i to było tematem właśnie e, rozmów ze stroną koreańską. Podkreślam, że Koreańczycy od wielu lat, wielu to zagrożenie Korei Północnej, rozbudowali swoje systemy obronne, doskonalili to, ale również w zakresie wysokich technologii i sztucznej inteligencji. Tutaj mamy dużo, duże pole do, do współpracy. No to jeszcze Japonia. W ostatnich dniach, kilka dni temu, czytałam o swojego rodzaju umowie między Ukrainą a Japonią. I Ukraina ma kupować od Japonii takie małe, zdalnie sterowane urządzenia, nie wiem czy to jeszcze drony, kilkadziesiąt razy tańsze od tych używanych na przykład na froncie. Przy czym armia, y, Japonia nie ma jako takiej armii. Może się bronić, nie może atakować. To międzynarodowe traktaty jeszcze powojenne. Znaczy czym dysponuje Japonia albo co możemy jej też zaproponować? Tutaj wbrew pozorom, Japonia nie ma ministerstwa obrony, ma mhm. e, agencję obronną, defense, defense agency, ale siły obronne Japonii są tak sprawne i tak e, e, wyposażone, że nie jedna armia europejska mogłaby brać ich przykład. Mają doskonałe okręty, nawodne, podwodne, mają systemy przeciwlotnicze zarówno swojej produkcji średniej i, i, i te na, na dużych dystansach. Mają system amerykańskie, z Patriot. Pamiętajmy, że zagrożenie na strony kolei południowej właśnie Profilowało ich sposób obrony. Mają bardzo dobrze wyposażone wojska lądowe, wojska powietrzno-santowe. Nasza Brygada 6 Powietrzno-Santowa ćwiczy również z nimi. i Japończycy bardzo chętnie są na terenie Europy, biorą udział w ćwiczeniach. I ja byłem również w Japonii przed laty, kiedy to właśnie te siły japońskie się zaczęły, prawda, tak, organizować bardzo mocno. Pamiętajmy, że po wojnie II Światowej Japończycy przyjęli konstytucyjnie, że nie mogą nigdy dysponować bronią jądrową, jako oczywiście ofiary Hiroshima i Nagasaki, ale mają zdolności do, do jej produkcji. I czasami były już takie rozmowy, kiedy agresywna e, e, polityka Korei północnej, północnej, ich próby rakietowe, próby jądrowe nad Morzem Japońskim, kiedy im rakiety spadały, oni już zaczęli o tym dyskutować, ale nie, nie, tego nie będzie. Natomiast sprawność sił japońskich e, obrony jest bardzo duża i ich wyposażenie jest na najwyższym poziomie. Wracając do dronów i do systemu antydronowego, tak nawiązali współpracę z, z Ukrainą, ale również te elementy tego właśnie zaawansowania technologicznego we współpracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji również nas, naszą stronę bardzo interesują. To jeszcze w, w ramach relacji japonia ukraina zastanawiam się, kto od kogo może się uczyć, bo myślę, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak unowocześniono te systemy w Ukrainie w czasie trwania wojny, jak to się zmienia. Zdajemy sobie sprawę to i... To znaczy my, na bierzemy... przykład słuchacze pan generał, z pewnością tak. Tak, ja się chciałem powiedzieć, że bierzemy przykład również, szkolimy się wspólnie, proponujemy te rozwiązania, ale muszę Pani powiedzieć, że w tych rozwiązaniach biorą udział również polskie firmy. Ja natomiast chciałem podkreślić jedną rzecz, że Ukraina jest w stanie wojny, tej technologicznie zaawansowanej już trzy lata i... Proszę zobaczyć, co się działo w czasie II wojny światowej. Rozpatrzenie, rozpowszechnienie pocisków V1, a później V2, pierwsze takie rakietowe, które były dosyć precyzyjne i celne. I to się, to, się, to się wytworzyło, ta technologia w trakcie tego, kiedy Niemcy były ciężko bombardowane. I to samo tutaj na Ukrainie. Ja nie chciałbym, żebyśmy my się znaleźli w takiej samej sytuacji, ale to była... Potrzeba chwili i ci zdolni matematycy i fizycy, takich u nas też nie brakuje i informatycy pod presją czasu i koniecznością wytworzyli właśnie te bardzo dobre produkty w miarę tanie i skuteczne do zwalczania pocisków rakietowych i innych dronów. Świat potrzebuje nowej geopolityki, tak mówił premier Tusk w ramach tej, tej wyprawy. Jesteśmy rzeczywiście świadkami geopolitycznych zmian. Wszystko się rozsypuje na naszych oczach, tak powiedział Donald Tusk. Ale też, panie generale, powstaje nowy ład. Yy, widzi pan już jakiś nowy porządek? Yy, tak, on się zarysowuje. Yy, no, tradycyjnie mocarstwem światowym, numer jeden, gospodarczym, militarnym, politycznym. Zostają Stany Zjednoczone ze swoim 25% PKB Światowego, 25 miliardów dolarów rocznie, ale oczywiście nie możemy tutaj nie dostrzegać roli Chin. Chiny zgodnie z, z filozofią Mao Tse-Tunga, nie Mao Tse-Tunga, tylko Sun Tzu, aby przejść tysiąc kilometrów muszą zrobić pierwszy krok i oni robią ten krok konsekwentnie. Zbliżają do studiów lecia Chińskiej Republiki Ludowej. Mają przewagę już w niektórych dziedzinach, na przykład w sztucznej inteligencji, nanotechnologii, robotyki, wyścigów w kosmosie. O tym się dużo nie mówi, ale również rozbudowują bardzo potężnie swój potencjał nuklearny, arsenał nuklearny. Oczywiście Chiny, o czym niektórzy nie chcą wiedzieć albo nie dostrzegają tego, również bardzo mocno inwestują w energię odnawialną, w OZE. Oni już mają 45% tej energii czerpanej właśnie ze źródeł odnawialnych, z farm fotowoltaicznych, z farm wiatrowych. I dzisiaj ten kryzys oczywiście dotyka wszystkich ten energetyczny, ale Chiny sobie jakoś radzą, bo mają i dostawy z Rosji i mają rurę gazową przez, przez Afganistan z Iranu, ale niemniej jednak Chiny wpływają na politykę światową i to jest to drugie mocarstwo. trzeci trzecia, układ nie możemy zapominać o krajach rozwijających się, mamy Indie, które są najbardziej ludnym krajem świata, mamy Brazylię, mamy Afrykę, Republikę Południowej Afryki i... Oczywiście kraje, Zatoki perskie, które bardzo bogate są, ale jednocześnie nie, nie zainwestowały odpowiednio w swoje systemy obronne polegające tylko na jednym sojuszniku. I ten układ światowy się zmienia w tej chwili. Mówimy tak, że stosowanie siły w polityce międzynarodowej w prawie międzynarodowym jest ostatnim aktem właściwie niepotrzebnym, niedozwolonym. Ale z drugiej strony Klauselis mówił, że dyplomacja bez siły, bez groźby siły jest jak orkiestra bez instrumentów. I tutaj musimy patrzeć na to, że jednak prawo międzynarodowe i jego stosowanie jest bardzo ważne. I ja myślę, że powrócimy do tych zasad prawa międzynarodowego. A jest ym, taka opcja, żeby budować nowy układ sił, yy, w którym ten dominujący będzie bez Stanów Zjednoczonych? Oni sobie, Chiny sobie i jeszcze, yy, nie wiem, dodatkowy element. No niektórzy właśnie tak mówią i tak myślą, ale jak, za, jak pani zauważyła po Davos, kiedy to bardzo mocno Niektórzy przywódcy wystąpili, tak jak to zrobił na przykład pan premier Kanady, kiedy mówił, że trzeba budować grupę państw średnio zamożne albo średniej wielkości, które będą tworzyły swoje, swoje systemy i tak dalej. Ale proszę popatrzeć, że dzisiaj nie ma państwa właściwie samowystarczalnie obronnego, może oprócz Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej z bronią jądrową, z tym arsenałem, bo konwencjonalnie to może nie. I te nasze... Bezpieczeństwo oparte jest na naszych własnych możliwościach, ale również zabudowaniu sojuszy wiarygodnych, które mogą być e, e, gwarantem jakiejś pokoju, tak przykładowo, e, gwarantem bezpieczeństwa. Unia Europejska, która liczy 30, e, przepraszam, NATO, która liczy 32 państwa, ale mamy na, na terenie Europy, Stanów, wiem, 32, prawda, czyli Kanada i Sany, ale w sumie z tych 32 państw 24 należy do Unii Europejskiej. Czyli tak powiedziałbym, że Unia Europejska jest jakby komplementarną organizacją do zdolności bojowych Unii yy, Natowskiej. I trzeba to wykorzystywać, trzeba wzmacniać te więzi i sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i będzie i jest tym gwarantem. Oczywiście są różne wymiary tego, tego sojuszu i różne wymiary gwarancji, niemniej jednak parasol atomowy jest i on będzie istniał, a interesy Stanów Zjednoczonych gospodarcze, polityczne, e, kulturalne są i będą w Europie bardzo mocne. Bez względu na to, kto będzie prezydentem tego kraju i, i jakiej narracji będzie używał, prawda? Oczywiście. Hmm. I te pogłoski o śmierci NATO są przedczesne, jak to mówił Mark Twain, że pogłoski o jego śmierci są też przedczesne. Hmm. Jasne. No ale wspomniał pan, pan, panie generale, o mocy nuklearnej Stanów Zjednoczonych na przykład. No to co z propozycjami Francji, objęcia na przykład Polski pewnym parasolem? Może hmm, szykujemy się do pewnej samodzielności my, Europa? Albo NATO bez Stanów Zjednoczonych? Wie Pani, potencjał nuklearny i konwencjonalny to są dwie rzeczy, które służą do odstraszania. Cała, cała filozofia e, potencjału nuklearnego i odstraszania nuklearnego NATO po roku 50 e, oparta była na tym, że my mamy te, ten potencjał, znaczy my jako NATO i to potężny potencjał i oni mają i my mamy, my wiemy, że oni mogą go użyć, ale oni się boją i oni wiedzą, że my mamy. I to jest właśnie to ostrzeżenie I dlatego też od 49 roku, od 45 roku od Hiroshima i Nagasaki na szczęście ten potencjał nigdy nie został użyty i mam nadzieję, że nie będzie. A to, że Francja jako drugie mocarstwo atomowe w NATO i Wielka Brytania, która chociaż tylko ma pociski nuklearne na okrętach podwodnych, mają ten potencjał i mogą go użyć ewentualnie, ale nie chciałbym tutaj się roz, roz, rozwodzić nad tym, bo nie są to sprawy do publicznego omawiania, niemniej jednak rozmawia się na różne tematy, ale Stany Zjednoczone jednak mają tę zasadę, że ten potencjał nuklearny mają, oddają do dyspozycji państw notowskich w określonym zakresie oczywiście. Mm -hmm. Pewnie nie mamy wątpliwości, że Ukraina ma dziś największe doświadczenie obronne w Europie. Tego zdania jest też kanclerz Niemiec. W Berlinie podpisano umowy dotyczące ukraińsko-niemieckiej współpracy w tej dziedzinie. W tym o współpracy przy produkcji broni. Przypomnijmy, co mówił niemiecki kanclerz. To jest wyjątkowo korzystne także dla nas, dla naszego bezpieczeństwa, bo żadna armia w Europie nie została w ostatnich dekadach tak sprawdzona na polu walki jak ukraińska. Żaden naród nie wzmocnił się bardziej niż ukraiński. Żaden przemysł obronny nie wprowadził tylu innowacji co ukraiński. Tyle Friedrich Merz. Czy Niemcy nas wyprzedzili w tych działaniach? Niemcy czy Ukraińcy? Niemcy, myślę, o porozumieniu z Ukrainą w tej sprawie. Wie pani, my też mamy kilka porozumień z Ukrainą i wzmacniamy nasze, nasze relacje i, i wymieniamy doświadczenia, ale oczywiście Niemcy są pragmatyczni i zawsze będą dążyli do tego, aby wykorzystać doświadczenia innych. Natomiast to, o czym nie powiedział kanclerz Merkel, to nie powiedział e, e, Merkel. Mer Mer Mer Mer tak. Przepraszam najmocniej. Nie ma to Nie powiedział o ogromnej ofiary krwi, którą Ukraina oddała. Oddała swoich ludzi, oddała swoje, swoje, swoje matki, ojców, dzieci, straciła infrastrukturę. To jest taka ofiara, którą, którą żadne pieniądze się nie policzy. Ja rozumiem, że te nowe systemy, nowe techniki, one się one się zrodziły z potrzeby chwili i jak będą i my też musimy to budować. Czarcza Wschód jest tego przykładem, bo przecież tam to nie jest tylko fizyczna rozbudowa jakichś tam smotni, okopów, postawienia muru, to jest nasycenie tego całym systemem radioelektroniki, optoelektroniki, śledzenia, wykrywania celów i tak dalej. Chociażby to osiągnięcie, które Ukraina e, zrobiła w ciągu ostatnich lat, jest też wykorzystywane na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie, kraje Zatoki Polskiej, Oman, Kuwait, Bahrajn, e, Arabia Saudyjska też czerpie z tego. A z drugiej strony Ukraina może też korzystać ich bogactw, e, chociażby przy zakupie rakiet, które im są potrzebne. Dziękuję za rozmowę. Generał Mieczysław Bieniek z nami w Polskim Radiu 24. Pozdrawiamy panie generale. Dziękuję, pozdrawiam Panią i, i słuchaczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Bogumiła Ożarska-Karbowiak, wiceprezeska Polskich Elektrowni Jądrowych z nami w studiu. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry. Witamy, inaugurujemy Polski Atom w Polskim Radiu 24. Cieszę się bardzo, dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że Pani je przyjęła, ale zaczniemy od pożaru, który wybuchł w nocy z 12 na 13 kwietnia. To chodzi o sprzęt jednej z firm wykonujących remont przy ulicy Morskiej w Słajszewie. Czy Państwo już wiedzą, co się stało? Zostaliśmy poinformowani przez jednego z pracowników naszej ochrony, że na terenie pobliskiej budowy, a właściwie hmm, miejsca na, hmm, utwardz, przy utwardzaniu jednej z dróg prowadzących do hmm, hmm, plaży, spaliły się maszyny e, wykonawcy. E, poinformowaliśmy odpowiednie służby, zarówno policję, jak i e, służby e, zarządzania kryzysowego. E, również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została poinformowana. Trwają w tej chwili prace e, tych służb. W związku z tym czekamy na informacje. E, maszyny się spaliły, ale to, co jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia inwestycji, e, wykonawca będzie w stanie już dziś jutro podstawić nowe maszyny i kontynuować pracę. Także z punktu widzenia realizacji inwestycji terminy nie są zagrożone. Bo jak się pewnie Pani domyśla, każda taka informacja, zwłaszcza dotycząca tej inwestycji, no, budzi szczególny niepokój. Czy cokolwiek wskazuje na to, że był jakiś udział, nie wiem, osób trzecich, delikatnie to nazwać. My musimy liczyć się z każdym e, wariantem i z każdą opcją. E, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wejście w e, taką decydującą fazę rozwoju tego projektu, to również zainteresowanie służb obcych wywiadów. E, jest to, na pewno wzmożona ta działalność. Musimy być tutaj bardzo ostrożni. Nasza organizacja, nasza spółka ma szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące cyberbezpieczeństwa, dotyczące zasad prowadzenia tego projektu w sposób absolutnie bezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Odpowiednie służby również nam przy tym towarzyszą. Natomiast oczywiście musimy być bardzo wyczuleni na tego rodzaju informacje zdarzenia a szczególnie w rejonie samej inwestycji. Było głośno o wydarzeniu z 31 marca, bo Polskie Elektrownie Jądrowe złożyły do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu, lokalizacja Lubiatowo-Kopanino. Biorąc pod uwagę otoczkę tej informacji, wykrzykniki, czerwone nagłówki, domyślam się, że to niezwykle ważny moment w etapie budowy tej elektrowni. Znaczy on musi wieńczyć wieloletnie, jeśli nie wielomiesięczne prace. Bardzo bym chciała podkreślić, że Państwowa Agencja Atomistyki to jest polski regulator, który... Decyduje o tym, czy dana technologia spełnia wymagania polskiego prawa i czy jest ta technologia bezpieczna dla y, ludności. W związku z tym można powiedzieć, że na ścieżce całego procesu inwestycyjnego ten kamień milowy, który osiągnęliśmy, przypomnę, pół roku przed planowanym terminem w harmonogramie, żeśmy przyspieszyli dosyć intensywnie pracę, jest to niezwykle ważne zdarzenie, tak jak Pani redaktor powiedziała. Agencja Atomistyki mając dedykowane zasoby specjalistów, z zakresu radiologii, z zakresu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie, e, będzie oceniać przez blisko dwa lata e, wniosek zawierający Około 40 tysięcy stron bardzo wnikliwych informacji inżynieryjnych, technologicznych, które dla przeciętnego człowieka, nie ukrywajmy, są bardzo trudne do zrozumienia. One wymagają wiedzy bardzo wysoko specjalistycznej i eksperckiej. Ale po to, żebyśmy my, jako inwestor, z jednej strony udowodnili regulatorowi, że ta technologia jest w 100% bezpieczna, a z drugiej strony przygotowali proces budowlany. Bo przypomnę, że bez zezwolenia prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na budowę tego obiektu jądrowego, nie będzie możliwe przeprowadzenie całego procesu uzyskania pozwolenia na budowę, czyli takiego pozwolenia, o którym każdy z nas wie w naszym życiu codziennym, że jak chcemy wybudować dom, to musimy uzyskać pozwolenia na budowę. Jasne, Jak chcemy wbić pierwszą łopatę, to chcemy musimy bić. mieć na to wszelkie to zgody i czy dotyczy to elektrowni jądrowej, tak, to dotyczy, czy jakiejś tak małej jest. inwestycji, to ścieżka tak jest. jest podobna. Tak jest. No ale te kamień, kamienie milowe, bo y, czytam, że mniej więcej rok temu y, firma dostała, y, czy zawarła umowę z wojewodą pomorskim na użytkowanie wieczystej nieruchomości, bo bez tego też by się nie dało, prawda? Tak. Myślę, że kolejny etap bardzo ważny to były też zgody środowiskowe i czy ten wniosek, który teraz złożyliście, to jest jeden z tych trzech najważniejszych czy jeszcze działo się coś w międzyczasie? To jest, to jest można powiedzieć, jeden z najważniejszych w, w etapie przygotowania do realizacji inwestycji. Natomiast to, co trwa teraz obecnie, to są tak zwane prace przygotowawcze. Realizujemy prace przygotowawcze etap pierwszy. Dokonaliśmy wycinki, no, z bólem serca to mówię, ale 300 hektarów lasu. To widać ale... na tych zdjęciach o których wspominałam, to, to pękało serce. Bo... Pęka serce. Tak. Natomiast pamiętajmy, że też są obowiązki kompensacyjne wynikające z, ustawy, z decyzji środowiskowej i te obowiązki będziemy realizować zgodnie z decyzją środowiskową. Jakie na przykład? To znaczy wycięliście, a musicie gdzieś... terenów, mhm. dokładnie. Musimy również um, przygotować ten teren inwestycji z punktu widzenia um, niwelowania terenu karczowania, czyli to, że wycięliśmy górną część drzewa, to nie znaczy, że dolna część została również usunięta. Trzeba to również usunąć, przygotować ogrodzenie, inwestycji, przygotować drogi dojazdowe. Więc to jest wszystko w ramach etapu pierwszego prac przygotowawczych. Natomiast to, co nas czeka i jest bardzo dużym, dużym kamieniem milowym, to jest uzyskanie zgody wojewody pomorskiej na tak zwane prace przygotowawcze numer dwa. One wiązą, wiążą się z dokonywaniem już wykopów z dokonywaniem odwiertów głębinowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu, pod kątem budowania już obiektu. Więc można powiedzieć, spodziewamy się tego w pierwszym półroczu tego roku. Tylko przypomnę, że w takim procesie uzyskiwania zgody na prace przygotowawcze również zaangażowane są służby ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Także tutaj administracja państwowa wspiera nas i bardzo aktywnie uczestniczy w tym procesie. Patrzę na wizualizację. Tu się wszystko zgadza. Trzy reaktory, port coś jeszcze? Tak jest. Może port to za dużo powiedziane. To jest tak zwany MOLF. To jest skrót, nie będę tutaj po angielsku rozwijać, ale to jest powiedzmy najprościej mówiąc rodzaj m, takiego piersu, przy którym będą mogły cumować statki m, dowożące wielkogabarytowe elementy podczas budowy, jak również Później już na etapie eksploatacji będzie możliwe również dostarczanie różnego rodzaju elementów poprzez właśnie ten port. Nie jest to oczywiście port w rozumieniu takim jak Port Gdański czy Port Gdynia. To ale... widać na tych wizualizacjach, polecam Państwu, bo tak wygląda skromnie. <głos> skromnie. Skromnie, natomiast Urząd Morski jest obecnie na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej na budowę tego obiektu i współpracuje tutaj razem z nami. Pamiętam plany i y, y, sposób, w jaki przekonywaliście także lokalną społeczność do tej budowy, że na etapie inwestycji oczywiście jest bałagan, tak jak w każdej inwestycji. Znaczy przynajmniej ten pozorny. Ale już sama elektrownia w swoim funkcjonowaniu i y, y, y, y wpływie na otoczenie jest bardzo czysta. I tak, to jest, to jest bardzo właśnie ciekawa rzecz, dlatego, że proces budowy jest z jednej strony, tak jak pani redaktor powiedziała, może nieco brudny i, i zakłócający mir otoczenia i lokalnej społeczności, bo pamiętajmy, że budowa samej elektrowni to nie tylko budowa tego, co się dzieje w lokalizacji samej elektrowni, ale Również dróg, które są naokoło, y, różnego rodzaju y, elementów infrastruktury, tak jak na przykład kolej y, czy bocznica kolejowa. Y, to są elementy infrastruktury, które muszą być również wybudowane na potrzeby elektrowni. Ale elektrownia, która pracuje jest elektrownią cichą spokojną. Pręty paliwowe, które są umieszczone w, w elemencie już jądrowym, one nie wydają dźwięków. Także to jest... To I nie ma też odpadów, rzecz. które nie można... Nie ma tych odpadów, tak. Nie ma również chłodni kominowych. Zwróćmy uwagę na to, że y, większość może naszych słuchaczy nie wie, że ta elektrownia nie będzie miała chłodni kominowych, dlatego że jesteśmy właśnie właśnie blisko morza i będziemy chłodzić się wodą Morską. Chłodnie bo... kominowe, próbuję sobie to wyobrazić. Tak. Nie wiem, bełchatów, to, tak te jest, potężne takie potężne, ogromne, kominy, gdzie paruje. Z się dymi. Tak, jest, to, to, to, to nie jest nie, dym, nie tylko tego. to jest para wodna. Tak. To nie jest dym, tylko to jest para wodna i takich chłodni nie będzie y, przy y, lokalizacji w Hoczewie, dlatego że mamy chłodzenie wodą mhm. morską, które jest najbardziej efektywne. Patrzę na badanie z końca ubiegłego roku. Wynika z niego, że 55% mieszkań, w gminy Choczewo popiera budowę elektrowni w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. W całym powiecie wejherowskim poparcie dla tej inwestycji wynosi 62%. No Myślę o Choczewie mniej, no bo ich to bezpośrednio Lokalna dotycza, społeczność dotyczy. Ponad dwie trzecie mieszkańców tego powiatu jest zdania, że elektrownia jądrowa to szansa dla regionu. Wiem, że m, to przedsięwzięcie było związane... No, bardzo dużo pracy włożyliście w to, żeby mieć sprzyjające y, otoczenie dla ludzi, którzy cenią sobie bardzo ten spokój, święty spokój, piękną naturę, przyrodę. Y, jak to ewoluuje? Jak to się zmienia? To poparcie rośnie, spada, utrzymuje się na tym samym poziomie? Mm, nie ukrywam, że miałam, miałam do czynienia z tym projektem w latach 2012-2013. Wtedy, kiedy Rozpoczynano rozmowę o energetyce jądrowej w Polsce i wtedy to poparcie było bardzo niskie. Wówczas spółka jądrowa postawiła na budowanie tej świadomości i na edukację społeczną. Tak? Powstał Komitet Działalności Społecznej, angażowano się w różnego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne po to, aby zarówno lokalne społeczności, jak i społeczność całego kraju przybliżać do tej energetyki jądrowej. W ostatnich dwóch latach te działania zintensyfikowano. Prowadzimy na miejscu lokalny punkt informacyjne. Obecnie nazywa się to lokalne centrum informacyjne. W tym centrum można uzyskać wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje w lokalizacji, co się dzieje wokół lokalizacji, jakie są plany. Prowadzimy szereg konferencji atomowe szanse również dla przedsiębiorców, nie tylko dla lokal, takich takiej społeczności rozumianej jako przeciętny mieszkaniec, mhm. ale pamiętajmy... Czyli komunikacja, praca, praca szansa, tak jest, szansa. cisza i spokój, tak jest i i turystyka. Dlatego, że spójrzmy na, na doświadczenia innych krajów, chociażby Hiszpanii. Turystyka, turystyka rozwija się wokół elektrowni jądrowych. No, no, każdy będzie ciekawy, Nie. myślę, będzie chciał to zobaczyć. Dokładnie. Na własne oczy, po prostu. Dokładnie. W, w lokalizacji współpracujemy z wójtem e, i z władzami gminy Choczewa e, i ościennymi e, po to, żeby budować już przyszłościowo wizję, w jaki sposób możemy tę społeczność zbliżyć do elektrowni. A czy ta społeczność jest gotowa na napływ nowych ludzi? Ile osób będzie pracowało w elektrowni docelowo, mniej więcej? Bardzo dobre pytanie. W czasie pracy elektrowni około tysiąca. Natomiast w czasie budowy w piku 11 tysięcy robotników. Jest dla nich miejsce? Obecnie badamy tę bazę noclegową. Jesteśmy we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza w czasie analiz i przygotowywania bardzo wnikliwego raportu, który pozwoli na ustalenie tej bazy noclegowej. W granicach 20 tysięcy myślę, że ta baza będzie w okolicy się kształtowała. Natomiast oczywiście wymagania w stosunku do tej bazy są, będą różne, prawda? W zależności od tego, jakie będą oczekiwania. Bogumiła Ożarska-Karpowiak, wiceprezeska Polskich Elektrowni jądrowych z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Powtórka programu.